give me give me me me me me nie nic, nie widzisz Teraz Gimpson o się czyli wszystko gra Pierdalam się do mojego streamu jak na bombsite i tak, tak, tak weź sprawdź mnie, bo poza zamiast tam łaku, niczym pięknie daście ha To jest kap muza, bo w której nie rozbroisz, najwyżi żółty fusa Gimpson mam tak jest kurwa, znasz Z To co robimy jest grubsze od snack'a Ty jesteś na ty pies, ja dam ci jedną grotką bo my pan niż kar 20 grot To chorisz to to jest dobra wita. Przy pomocy karami, żeby we w dwój Ta muzyka którą robię jest jak groźny piz Zapomniałeś daje power pyra jak hyperbisk Mamisz tych Nie tak, jak to zarabia to tutaj website Odcinku, mam dla was coś totalnie nowego. Proszę państwa, w live występie to nowego. W takiej telewizyjnej, wspaniale. Keep it toilet. Dziś się zaatakowali do gardło Jestem niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plany Wie, że przegrane plany, bo jestem Jestem niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plany Wie, że przegrane plany, bo jestem Znowu wasz plan panu, bo stoję dalej na nogach Ha, szczab was jak Zbigniew w stonowia, Teraz patrz, bo jestem jak Rucjata dla Boga leci ci a ty padasz jak Gołota, bo to tak sobie robić co chce, sprawdź. Życie stu wylecznie z i patrz. Wy się zachowujecie jak chce, by stać po cichu. Nie wychylić jakoś troszkę, owszem. Przykre to, to. Nie wyjdę stąd, bo mam dość patrzenia na kolejne życie. Gdzie zagroż myślenia, marzy wiecznie nie Wy bycie, słyszę, tyle krzyków naciwalisz, walisz by lepszy lepszym marzysz, bycie lepsze chciały. A gdy grasz, życie mały, nie idzie, plujesz, tylko wszędzie i jadę. Nie jesteś, nie Jestem niepowstrzymany, wiesz że nie damy plamy, wiesz że plany, bo jestem. Jestem niepostrzymany, wiesz że nie damy plamy, wiesz że plany, bierz, brim, bo jestem. Jestem niepostrzymany, wiesz że nie damy plamy, wiesz że plany, bo jestem.